Dostał to nie tylko sposób podróż podróżowania, ale także społeczność ludzi otwartych na świat, przygodę i spotkania z innymi. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. A na następny zapraszam za niecałą godzinę! Aferanek najlepsza pobudka w poznaniu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wybiła dziewiąta. dzień kwietnia. W kalendarzu znajdziemy informację, że... No i reklamy mi wskakują, a ja chciałem tak ładnie powiedzieć, że Maria, Józef i Jan Szczyciel mają dzisiaj imieniny. I coś mi się wydaje, że to nie przypadek. Herman i Donat także świętują, świętują także lalki, albowiem ich domki mają swój dzień. Tak, Dzień Domków Lalek, międzynarodowy. Do tego Dzień Bobrów i Dzień Niewidzialnej Pracy. Jeżeli chodzi o Dzień Bobrów, to ich praca na pewno jest widzialna. Czasami aż za bardzo widzialna. Swoją drogą, oni z kupy ziemi i różnych innych rzeczy potrafią zrobić taką tamę, że nic z tego nie przebije. No, Wydaje mi się, że czasem można by było Bobry wysłać na Politechnikę, żeby były dodatkowymi wykładowcami. Co Wy na to? Jeżeli słuchałem nas, jest jakiś taki kierunek, budowa tam? Czy nie? Patrzę teraz na Mikołaja Patrzę teraz na Tymoteusza, którzy są po drugiej stronie szyby Że nie ma takiego kierunku Pewnie jest, a nie ma, no dobrze No to będziemy sprawdzać Czy jest wydział tam Na pewno w Poznaniu jest tama, ale czy jest wydział tam Tego, przynajmniej na ten moment, nie wiemy Drodzy słuchacze My przypominamy wam, że już w najbliższy czwartek Czyli za dwa dni w klubie m, Dwa progi zaprezentuje się defiart Schizma, Hamulec, ale nade wszystko Frontside, który wrócił po ośmiu latach Z nowym albumem i o tym albumie. Za momencik porozmawiamy z demonem, czyli Mariuszem dzwonkiem, gitarzystą i y, założycielem y, zespołu Frontside. Stosnowca są, a zobaczcie, co osiągnęli. Y, jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie, to ślijcie SMS 7148, Afera, Wasze imię i nazwisko, a także poprosimy Was y, o informacje na. Y, y, Temat czekajcie, bo tutaj mi umknęło, o, o, o, o. Na temat nowego otwarcia. Dziękuję. Uf, bo już myślałem, że zapomniałem pytania. Na temat nowego otwarcia. Koszt wiadomości, złotówka i 23. Groszę, a my za momencik do demona dzwonimy. Robię we przed siebie dam krok. To co a. było, zostawia mój wzrok W dupie mam co myślisz, dziś o mnie trochę cleina, trochę pokornie wrzucam plany w pole kwantowe Słowa a. moje nie są matowe Poleruję a. odwagę i styl, trochę mnie przeraża. Twój drill myje twarz, człowiek dla niej. Chili kawę do pączków J. Dili. Jeszcze śpicie po złotej te Gdzieś tam pod wieczór będziecie znów mili. Złoty sens, jest fentanyli. Zombie, len, cierpienie, czyjś wynik. Wstyd w obliczu, małp i ewolucja Ewolucja, cię zrobili? Hey. Ja, strach to nisko. Chcę się a. podaplać, ok, ja cheat stąd. To jest mój a. dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz a. gęby diabelskim pyską. No choć mnie światło, myślą, że nie ma sensu, że z dupy wszystko. Znieczulasz a. prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Ej, ten jest trochę odbili, a Wibruję nisko, chcę się tym daplać, okej, a dabać, okay, To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wyciera z diabelskim pyską. No choć mi zaskocz tą myślą, że nie ma a. sensu, że z dupę wszystko. Z prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kiwrowisko. Obie ja wibruję nisko. chcesz się w tym daplać, okej, a To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wyciera z głębokiabelskim pyską. No choć mi zaskocz tą światło myślą, że nie ma sensu, że z dupy wszystko. Z nieczulą gdy jest za blisko. Jakim robisko? Osiem latka kazali czekać, ale w końcu chaosu nastał czas. Chaosu nastał czas to nazwa turum, którym to będziemy mogli usłyszeć. Zarówno zespół Fronca jak i taki hamulec, na poznańskim koncercie, który 9 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek odbędzie się w klubie Dwa Progi. Dodatkowo legendarna schizma, także Def My tymczasem, tak jak mówiliśmy, mamy dla Was zaproszenia i to podwójne na to wydarzenie. 7148 afera wasze imię i nazwisko, a także yy, Wasze nowe wielkie otwarcie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosza. My tymczasem na antenie mamy jednego ze sprawców tego całego chaosu, tego całego zamieszania, czyli demona z zespołu I Halo, halo Mariusz. Witam, witam, witam serdecznie. No Mariusz w połowie trasy, ale zanim o trasie to najpierw o płycie 8 lat czekania i ja rozumiem, że teraz jak zapytam dlaczego tak długo to powiesz, bo była pandemia i w ogóle wszystko to spowodowało, że tak długo trzeba było czekać. Nie, teraz powiem, że bardzo długo czekaliśmy na Moliego. To jest ostatni, brakujący piąty element i jakoś mu się nie spieszyło, żeby do nas dołączyć. Nie, no tak naprawdę to przypadków losowych było sporo. No, straciliśmy wokalistę i, i to nie był fajny czas, żeby, żeby coś tam tworzyć. To jest nasza dziesiąta płyta, więc musieliśmy powiedzieć coś, coś naprawdę ważnego, a wychodzimy z założenia, że jak nie mamy nic do powiedzenia, to po prostu cicho siedzimy. I tak to się stało do momentu, aż stwierdziliśmy, że pora wrócić, bo, bo, bo no już oczywiście Moli był na pokładzie. I, I jakoś pomysł na płytę się krystalizował. To co do powiedzenia ma zespół Frontside na płycie Nemesis w 2026 roku? Co mam do powiedzenia? Patrzcie na, na to, co się dzieje wokół, e, kontestujcie rzeczywistość, podważajcie ją, piętnujcie tą rzeczywistość, a przede wszystkim zadawajcie sobie pytania i szukajcie odpowiedzi, szukajcie źródeł, sprawdzajcie źródła. W wielkim skrócie, tak jest. A przede wszystkim dla słuchaczy teraz informacja, jeżeli wy chcecie się przekonać, to posłuchajcie płyty Nemezis, 20 marca miała swoją premierę. No właśnie, chaosu nastał czas i nie będę ukrywał, wiele osób było zdziwione, kiedy usłyszało, że zagracie z hamulcem, bo można powiedzieć, że trasa łącząca pokolenia. Tak, jest to trasa łącząca pokolenia. Hamulec kojarzy nam się z... Y, ich działania kojarzą nam się z naszymi początkami. My też y, też po prostu wokół siebie robiliśmy mnóstwo szumu. Oni robią to jeszcze mocniej, jeszcze głośniej i wykorzystują do tego w znakomity sposób social media. To każdy, kto się nadzwał na zespół Hamulec, to, to myślę, że zdaje sobie z tego sprawę, że jest to bardzo dobrze poruszający się, choćby po TikToku zespół. Oprócz tego grają świetną muzykę, grają też połączenie gatunków, bo, bo w naszym mniemaniu to są hardcore panki, mm. metal punki. więc jest to też crossover. My też się wywodzimy ze sceny crossover z pomysłu na muzykę crossoverowego, więc myślę, że to fajne połączenie. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jak nie ma młodych odbiorców, młodzi fani nie, do, nie dołączają do, do historii zespołu, która jest pisana od lat, to, to, no to ten zespół prędzej czy później się kończy. Gatunki muzyczne też się kończą, więc wydaje nam się, że, że to bardzo fajne się zarówno dla nas, jak i dla hamulca. Hamulec też niekoniecznie musi być znany starszym odbiorcą, więc chyba wszyscy na tym korzystają. No i właśnie teraz pytanie. Ja wiem, że z, z perspektywy sceny nie zawsze wszystko dobrze widać, bo światła skierowane w oczy i gdzieś widać mhm. tylko ten tłum i słychać ten tłum krzyczący, ale kto przychodził, bo jesteśmy w połowie trasy, chaosu nastał tak. czas, i po tej pierwszej połow, połówce, co możecie powiedzieć, kto przychodzi na te koncerty? Czy to raczej właśnie starzy wyjada którzy przychodzą na frontów, czy to raczej młodsi, którzy przychodzą na hamulec, czy to jest taki miszmasz i w ogóle, czy, że nie idzie tego w żaden sposób rozróżnić. Strasznie mnie to socjologicznie interesuje. No, Więc co, no są starzy fani są młodzi. Na hamulec oczywiście też przychodzą ludzie, to nie jest tak, że... To jest nasza trasa, bo oni mają swoich odbiorców. E, niejednokrotnie widzieliśmy dzieciaków pomalowanych w podobny sposób, w jaki prezentują się chłopcy na scenie. E, są starzy odbiorcy, tacy, którzy z nami są od lat, ale jest dużo młodzieży no, takiej powiedzmy nie stricte, stricte metalowej, widzimy, że dużo się zmieniło w Polsce, jest coraz więcej metalcora, e, coraz więcej takiej muzyki, więc, więc jest trochę takich zupełnie nowych odbiorców. Cieszymy się z tego powodu oczywiście bardzo. No i życzymy, żeby tych odbiorców było, było jak najwięcej połowa trasy e, za wami, no ale co na setliście. Ja wiem, że teraz powiesz, albo ja wiem, co by należało powiedzieć, tak? Czyli przyjdźcie w czwartek, to usłyszycie, ale no właśnie, czy Nemezis zdominował e, e, setlistę? Czy nie, tak możemy... Nemezis, Nemezis nie zdominował setlisty, bo, bo my tak nigdy nie robimy. Mhm. Chciałem, dopiero płyta wyszła, To jest dopiero, dopiero kilka, w zasadzie dwa tygodnie od premiery, i na pewno z biegiem czasu, a, a przed nami też są letnie festiwale i jakieś tam jesienne koncerty, będziemy dokładać więcej numerów. Natomiast teraz gramy, w związku z tym, że trasa zaczęła się dopiero tydzień dokładnie po, po premierze, w zasadzie wcześniej. Mm -hmm. Nie, dołożyliśmy tylko dwa numery, które są singlamy, więc y, można posłuchać na żywo y, utworu Omen i Kapłani Diabła. Natomiast więcej tego dojdzie. Coś tam odświeżyliśmy w stosunku do ostatniej trasy z Juszyn i na pewno jest też numer, którego nie graliśmy od lat, pewnie z 10 e, Stąd do przeszłości z albumu teoria konspiracji. Wtedy jest dobrany energetycznie, żeby można było posłuchać nóżką, pośpiewać, pokrzyczeć, więc y, no, widzę, że ludzie wychodzą zadowoleni, więc chyba jest, jest ok. Bardzo mi się podoba sformułowanie: potupać nóżką na koncercie Frontsideów, gdzie tam może też się nie tupię nóżką, tylko to są takie tuptania wręcz przepotężne. Mariusz, jeszcze o jedną rzecz chciałbym Ciebie zapytać, niezwiązaną z koncertami, trochę związaną z płytą, do dwóch singli, których zresztą tytuły wymieniłeś i które jeden sobie za chwileczkę zaprezentujemy na antenie, również stworzyliście teledyski i pojawiło się sporo gdzieś tam, jak ja nie czytam komentarzy i radzę to robić wszystkim, żeby dla zdrowia psychicznego tych komentarzy nie czytać, to tutaj sobie zwróciłem uwagę i jeżeli były jakieś... Powiedzmy, zastrzeżenia to bardziej w stronę teledysku. Skąd pomysł, żeby skorzystać ze sztucznej inteligencji przy, przy tworzeniu? Już, już mówię. Sztuczna inteligencja jest kolejnym narzędziem, dzięki, która, dzięki któremu no, twórca może osiągnąć zamierzony cel jest to stosunkowo tanie. Uważam, że nie ma sensu z tego rezygnować, nie ma sensu z tym walczyć, zaraz wszyscy będą z tego korzystać. Generalnie wszyscy to mamy pod ręką, wszyscy to mamy w, w telefonach i o ile, o ile jest nam to potrzebne i się cieszymy, bo Netflix tam podpowiada jakieś ciekawe nowe seriale czy filmy, to jak już zespół skorzystał ze sztucznej inteligencji w teledysku, to już jest źle, faktycznie tam pojawiły się takie komentarze. Mhm. Natomiast no, wytłumaczę to w ten sposób. Zespół Frontside nie zrezygnował w które który zawodowo się tym e, zajmuje. Pracowaliśmy dalej z Marcinem Hallerzem, który robił nam wcześniej klipy. To jest chłopak, który, który po prostu i kręci, i montuje e, teledyski, korzystając z różnych narzędzi. To też jest kolejne jego narzędzie, z którego korzysta do robienia klipów. My normalnie za to zapłaciliśmy. To nie było tak, że po prostu nagle ktoś stracił pracę, bo jest wokół ai bardzo słuszna e, jakby awantura, bo... No bo ta, to, technologia będzie odbierała i już odbiera ludziom pracę wszędzie, tak? Mhm. Więc my, my, my nie, przyczyni, nie przyczyniliśmy się do tego. Druga prosta, proste wytłumaczenie tego e, i to mnie dziwi, że ludzie tego nie rozumieją, jest takie, że, nie rozumieją, jest takie, że po prostu my daliśmy to za darmo. Jest to środek do promocji płyty, jakim jest teledysk. E, ludzie za to nie płacą. Dostają to za darmo. E, trzecie wytłumaczenie. E, gdybym chciał zamknąć powiedzmy połowę Poznania e, na to, żeby zapłacić, powiedzmy, jakieś około setce aktorów, ubrać ją Yy, wyposażyć mm -hmm. odpowiednio yy, przetrenować, wyćwiczyć, wstrzelić się w fajną pogodę, nakręcić, to dopilnować, to byłyby to ogromne koszty, no pewnie by mi się to nie udało zupełnie, bo to nie jest taka prosta sprawa. Przynajmniej my nie jesteśmy zespołem yy, rangi światowej, czy nawet polskiej szerokiej, które by było stać na coś takiego. Potem trzeba by było zapłacić te produkcji yy, za całą robotę montażową. Siedzieć, tracić czasu, natomiast dzięki takim narzędziem, jak AI ja, robi się to bardzo, bardzo szybko i bardzo bardzo sprawnie, więc czas jest czymś takim, czego nie da się zastąpić niczym. E, granie jest naszym hobby, więc e, ja tego nie rozumiem. Natomiast na sam koniec zostawiam to, jeżeli ludzie e, skupiają się na tym, jakiego narzędzia my użyliśmy do tego, a nie skupiają się na tym, co pokazuje obrazek, to jest to chyba jakiś podstawowy błąd poznawczy, bo nie to zupełnie chcieliśmy pokazać, e, no ale przynajmniej dzięki temu, że tak jest i wszyscy się czułem, AI a ja to nikt się nie czepiam. <głos> jak przykryć tekst. Genialne, ważny głos, tak, tak, tak. ważny głos na temat tekstów. Tak, e, tak. I także, ale tak serio mówiąc, to bardzo ważne, co powiedziałeś, Demon, bo też mi się wydaje, że czasem e, e, ludzie bardziej się, w formie niż treści czepiają, do e, tego. Pokazujemy, pokazujemy, wprost sugerujemy, że ludzie, którzy nie rozumieją rzeczywistości dziś, no niech to będzie to, e, to symboliczne zasłonięcie e, oczu mm -hmm. tego tłumu, nie zrozumieją jej jutro, więc no nie wiem, jak miałbym to inaczej pokazać, po prostu, no mówiąc wprost, czego to dotyczy. Dobra, Mariusz, koncert w najbliższy czwartek, naprawdę mocarny skład, bo i defiart, i schizma, tak. i razem z hamulcem przyjeżdżacie, yy, ale na koniec ja muszę zadać jedno pytanie. To w końcu winyl czy winil? Kurde, stare, nie wiem. nie, nie Każdy mówi się, jak chce Wojtek mnie zawsze poprawia, ty mnie pewnie też poprawiasz. Nie. Płyta długogrająca, czarny long play <laughs> Polecamy zresztą. E, jak najbardziej. I jeszcze mówiłeś o tych letnich festiwalach. Czy już gdzieś tam jakiegoś romka tajemnicy można uchylać? Gdzie będzie można was usłyszeć? Wiesz co? No nie Umówiliśmy się ze wszystkim, więc nie chcę być pierwszy, który strzeli, słucha, że będziemy to ogłaszać pewnie. I zresztą nie wszystkie naraz po tracie. No będzie tego z 8-9 festiwali, także gdzieś tam na pewno, kto będzie chciał, to gdzieś na nas natchnie. Zapraszam oczywiście. My również zapraszamy. Chaosu nastał czasy Tury Poznańska. Część tegoż tejże trasy już w najbliższy czwartek w dwóch progach. Tam również hamulec, schizma i defiard. No to, Mariuszu, nomen omen. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia. Wszystkim życzę. Dzięki.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 Najlepszy z wielu powodów. nastał czas. Oczywiście nie fałszy Inhaler, że to oni zagrają, ale Frontside, Hamulec, a także Schizma i Deathyard. Swoją drogą, to Demon bardzo mądrze wyjaśnił użycie sztucznej inteligencji do tworzenia tegoż teledysku. Teledysków do dwóch singli, które sprezentowali nam. Omen to jeden z tych, które mogliście usłyszeć. Może nie w całości, ale sądzę, że nie ma takiego radia w Polsce, które o godzinie tam 9.10 zagra prawie 3 minuty metalkorowego grania na swojej antenie. No, ale my nie jesteśmy zwykłym radiem, jesteśmy wyjątkowi. Dobrze, drodzy słuchacze, ja jeszcze raz tylko przy Wspomnę, w najbliższy czwartek koncert y, Frontside Hamulec Schizma Defiart 7148, pod tym numerem Czekamy na wasze smsy, afera, kropka Wasze imię i nazwisko, a także Poprosimy was o to Jakie jest wasze wielkie nowe Otwarcie, no albo w ogóle tam coś o wielkim Otwarciu, tylko nie piszcie o otwarciu Wiadomo gdzie, wiadomo jakiego, nie, bo ja już wiem Ja już widzę co niektóre SMS-y i Tak, tak, tak, tak, dzisiaj padać nie będzie Tyle powiem, 7148 Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze żeby zachować twarz, teraz zapraszam was na nowość muzyczną od I'm Sleep. Łagodnie kapy czas Omywa niespokojny wszechświat I nie ma Zostawia trwały ślad W momencie kiedy kiedy chcę, by przestała presja Sprawia, że Uwaga, uwaga! Achtung, Achtung! Atencjon, Atencjon! Wybieramy się teraz do naszych przyjaciół z portalu epoznań.pl, ponieważ tam informacja o czytelniczki, która napisała od czytelnika, przepraszam, czytelnik napisał do, do dziennikarzy z Epoznań.pl, że pojawiły się na browarnej dziki. Dziki, tak. Przy ulicy Browarnej o godzinie 19.30 dzików jest coraz więcej. Napisał i to w poniedziałek napisał. Yy, zresztą, no faktycznie, ostatnio gdzieś tam czytałem także, że i tu, i tam, i tam. Dziki rzadko bywają agresywne. To jest fakt, ale wiadomo, dziki jest dziki, dzik jest zły. Widzisz dzika, yy, który szczerze kły, uciekaj na drzewo, szybko umykaj i niech zmyka. Jak już to tam mniej więcej szło. Jednak faktycznie ludzie się trochę tych dzików obawiają. Ja sam już przed dzikiem uciekałem. Tak? Mówię to teraz głośno i wyraźnie W jednego prawie uderzyłem rowerem Przed innym uciekałem kiedyś Ale cóż, pamiętajcie, że jeżeli zobaczycie dzika No to zgłaszajcie takie informacje Do Straży Miejskiej Dzik zauważony na terenie leśnym W mieście nie powinien jednak nikogo dziwić Jak możemy przeczytać w tych internetach No i faktycznie pamiętajcie, że to my się tutaj rozprzestrzeniamy A swoją drogą to pamiętacie czasy pandemii? Wtedy to było dzików Wtedy to były wszędzie Ja uciekałem przed dzikami na Świętego Rocha przy kościele Dobrze, że słuchawki mi się wtedy rozładowały i usłyszałem tę całą rodzinkę warklaczków yy, i, I innych zwierzaczków Ale tak swoją drogą To jeżeli czytelnik pisze, że przy ulicy Browarnej To dobrze, że znalazł dzika A nie żubra Już Czas Zawór na kość do dna w minutę W na antenie będzie trochę kultury, bo przyjdzie ktoś, kto się zna na kulturze, kulturoznawca. A niby się kryje przed lotnikiem, a może to lotnik się kryje w pół do dziesiątej na zegarach. Słyszałam na łóżku i słyszałam czas. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób nieszczampowy i przede wszystkim niebechapowski. Audycja Lotnik kryje się. Wtorek, godzina dziewiąta trzydzieści. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartosz Kirchner, kulturoznawca, przyszły armenista, doktorant zajmujący się w ogóle zupełnie inną tematyką, jeśli chodzi o kulturoznawstwo, ale bardzo ciekawą, oraz były dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową. Cześć Bartku. Dzień dobry, cześć, wszystko się zgadza. Rozbieramy w naszych rozmowach bliskiego Wschodu na historyczno-kulturowe czynniki pierwsze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o państwach arabskich, i ich roli w konflikcie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Izraela z Iranem. W jaki sposób, myślisz, Arabowie odnajdują się w tym konflikcie, gdzie jakby mm, wspólne cechy z persami kulturowe, jak i religijne, trzeba przeciwstawiać interesom i pewnym niepisanym sojuszom. O Arabach mówimy w kontekście Półwyspu Arabskiego, czyli Arabia Saudyjska, Bahrain, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, yy, Oman i tak dalej, i tak dalej. Kuwejt może jeszcze do tego dorzucimy. No i tutaj rzeczywiście m, możemy pomyśleć sobie na pierwszy rzut oka, kiedy myślimy o tej części świata, że jednak no, taki sojusz kulturowo-religijny ponad wszystko. No. Jednak wypadałoby murem za Iranem stanąć, będąc Saudami czy, czy Katarczykami czy inną nacją z tej części świata. Ale jednak to wszystko nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No bo jednak rzeczywiście przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat te nacje zaczęły czynić spore ruchy na rzecz tego, żeby trochę bardziej się w cudzysłowie prowadzić na modłę zachodnią. Trochę ma to w związku z tym, że doszli tam do władzy czy do większych wpływów czy emirzy, czy następcy tronu, którzy są tak z pokolenia 40-50 latków i chcieliby jednak lepiej funkcjonować w tych warunkach zachodnich. No i ten konflikt amerykańsko-irański jest im trochę nie na rękę, no bo z jednej strony rzeczywiście ta solidarność kulturowo religijna wymagałaby stanięcia murem za Iranem, a z drugiej strony ten biznes, ta potrzeba bycia postrzeganym lepiej na Zachodzie wpływa na to, że trudno tak opowiedzieć się jednoznacznie. No bo kiedy spojrzymy na Katar, no to mamy kraj, który parę lat temu organizował mistrzostwa świata w piłce nożnej. Generalnie temat takiego ocieplania czy oswojenia swojego wizerunku w świecie sportu jest jest rzeczywiście bardzo mocno w tych krajach promowany i rzeczywiście jest brany na tapet. Mamy Mistrzostwa Świata w Katarze, Katarczyków, którzy posiadają kluby piłkarskie. Mamy mocną ligę saudyjską, gdzie ściągane są największe światowe gwiazdy, w tym Cristiano Ronaldo. Między innymi, więc widać, że oni rzeczywiście chcą być postrzegani coraz bardziej zachodnio. No i tutaj wstawianie się teraz za Iranem wprost, który jest jednak taką siermię dyktaturą, która dręczy kobiety, dręczy ludzi, nie jest demokratyczna, nie żeby te kraje arabskie były nie wiadomo jak demokratyczne i tak. dbające o kobiety, ale jednak PR-owo trochę się to... Zgrywają to lepiej. Tak, trochę się to wszystko nie, nie składa. No nie wpływa to na to, że coraz chętniej byśmy Odwiedzali Dubaj czy inne tego typu Rejony, no a straty Takie turystyczno-wizerunkowe Też tutaj nie są bez znaczenia Tak, są to też państwa tranzytowe co z punktu widzenia w ogóle transportu Przysparza im nie tylko splendoru, ale też po prostu Zysków finansowych olbrzymich. Tak, no tutaj ta cieśnina Ormus Odmieniana w kontekście ostatniego konfliktu Przez wszystkie przypadki To rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie Sporo handlu światowego przepływa Gdzie państwa arabskie mają też swoje interesy. No one zresztą też są eksporterami surowców, takich jak ROPA i inne tego typu paliwa kopalne, więc no tutaj rzeczywiście wielkie interesy mają miejsce i te interesy jednak lubią ciszę i spokój. Tak jest, ale też transport lotniczy, chociażby za każdego pasażera odprawionego, czy który skorzysta z międzylądowania u siebie na terytorium, to państwo przecież korzysta. Linie lotnicze za to płacą, podobnie jak za obsługę statków powietrznych, które tylko i wyłącznie przelatują przez tę przestrzeń powietrzną trzeba uregulować rachunek, więc to są też dosyć duże interesy, które przepływają po prostu niejako mimochodem przy okazji przez te państwa. No bo to też jest taki re region wielkich hubów znajdujących się pomiędzy Europą, tak. czy generalnie światem w cudzysłowie zachodnim, a tym co dalej za Bliskim Wschodem, czyli Indiami, Chinami, Australią, Japonią i tak dalej i tak dalej, więc no, kiedy tam jest niepokój, kiedy samoloty nie mogą latać, no to to wszystko gdzieś staje. Tak jest, jest to łącznik i granica między światami, nie tylko geograficznie jeśli chodzi o kontynenty, łącząca też oceany, które gdzieś tam oddziałują gospodarczo, ale też tak naprawdę hub, który łączy te światy. Powiedz, czym się różni dzisiejszy obywatel Półwyspu Arabskiego, jeśli idziemy tym nurtem, od przeciętnego dzisiejszego Persa. Gdybyśmy wzięli obywatela Iranu i na przykład Arabii Saudyjskiej, wydaje się, że państwa Półwyspu Arabskiego są dużo bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Natomiast tak kulturowo i jeśli chodzi o postrzeganie świata, wartości Gdzie tutaj byś dostrzegł różnicę Ojej to jest karkołomne zadanie, bo wydaje mi się, że to jednak są dużo mniej takie równe społeczeństwa, mimo wszystko w porównaniu na przykład Europą, no bo jakiego Saudyjczyka byśmy sobie wzięli na tapet? Czy saudyjskiego księcia, który obraca tymi miliardami i posiada kluby sportowe Mam i tutaj załącznicy? na myśli masówkę, czyli najbardziej licznie reprezentowanego obywatela. No to myślę, że tutaj nie ma jakoś przesadnego też skapywania tego dobrobytu na Saudyjczyków, choć podejrzewam, że ich kraj jest nieco bardziej swobodny niż Republika Irańska. Kobiety mają podobnie nieciekawie w obu krajach, szczerze mówiąc, chociaż Saudyjczycy zap zapowiadają tę liberalizację stopniową, chociaż jeśli w ostatnich latach jeden z głównych punktów liberalizacji, to pozwalanie kobietom siadać za kółkiem, to trochę uświadamiamy sobie, z jakim poziomem mamy do czynienia. Zawsze lepiej tak niż w bagażniku. To zdecydowanie tak, świadectwo posługiwa. Więc wydaje mi się, że tutaj no, pamiętajmy, że obie te nacje nie są, czy oba te kraje nie są demokracjami, chociaż Iran ma republikę w nazwie, no, ale trudno nazywać to państwo systemem demokratycznym. Wydaje się, że Arabia Saudyjska jest bogatszym, a na pewno szybciej bogacącym się państwem. Jest na pewno państwem spokojniejszym, bo nie ma tam aż takich niepokojów społecznych jak w Iranie, więc wydaje się, że władcy lepiej dbają o swoich poddanych czy o swoich obywateli. Jest na pewno państwem mniej zaludnionym, tam bardziej w miastach skupia się całość życia, więc z dwojga pewnie lepiej wydaje się żyć w Arabii Saudyjskiej, ale najlepiej w Poznaniu. Tak jest. Poznaniu i to po właściwej stronie Warty, czyli po prawym brzegu, gdzie mieści się siedziba Radia Fera. Oczywiście sytuacja zmienia się z minuty na minutę i możesz to pozmieniać przed czasem emisji naszego odcinka, ale gdybyś miał powiedzieć o takich podstawowych punktach zapalnych, dlatego że wiemy, że Iran często historycznie rywalizował z państwami Półwyspu Arabskiego. Gdzie dzisiaj dostrzegałbyś takie punkty zapalne, które mogą szczególnie różnić państwa arabskie z Iranem, poza konfliktem, który jakby dotyczy tutaj wielkich interesów światowych. A wydaje mi się, że to jest jeden z głównych punktów i jego chciałem wymienić, bo powiedziałbym o takiej orientacji w sensie takim, że Iran e, przez na przykład produkcję szahedów, o której w ostatnich latach u nas było głośno, jednak jasno w tej takiej polityce międzynarodowej się orientuje i mówi po czyjej jest stronie, mówi o tym, że bliżej mu do Rosji, do Korei Północnej i do tego e, kawałka świata, a jednak państwa arabskie dużo bardziej niuansują, one chcą być szanowane na zachodzie, one chcą pojawiać się na europejskich salonach, móc swobodnie chodzić po białym domu, obracać się w śmietance światowej polityki, no i przez to wydaje mi się, że tu jest ten punkt sporny, a z drugiej strony mają na tyle wygodną pozycję, że przez takie swoje lawirowanie mogą ze spokojem spotykać się i z jednymi, i z drugimi i pewnie to jest ich korzyść względem Iranu. Czyli gdybyśmy się znaleźli na takim punkcie styku, gdzie gdzieś, po której stronie trzeba Trzeba się opowiedzieć tej po prostu bliżej do Kamczatki niż do Alaski. Zdecydowanie. Tak jest. E, świetnie. Bardzo dziękuję Bartku za dzisiejszą rozmowę. Niestety musimy już lądować i nie będzie to port lotniczy w Dubaju. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Lądowanie telemarkiem. Tak jest. 20 na 20. I wam takich lądowań życzymy. E, a rozmawiał z Bartkiem Kirchnerem, kulturoznawcą dr inżynier Marcin Berlik z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej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 Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera. Jezu, gdzie, gdzie jestem? Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18.00. Niedzielę, 17.00. Sabotaż i wiesz. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Delikatnie przymknąć oko, jakby się zrobiło trochę ciemniej, to by nam się zrobiła taka trochę dobra nocka. Tasz Sultana Murder to the Mind, a my tymczasem przechodzimy po malutku do listy aferowych nowości. Tutaj będziemy mieli teraz z jednej strony gorący klimat, z drugiej strony polskie przedwiośnie. I wcale nie mówię o żeromskim, ale przebiśniegi z utworem Egipt teraz się pojawią. No i właśnie, jeżeli wy macie jakieś destynacje, jeżeli chodzi o wakacje, to dajcie znać. Polecam bardzo Mołdawię. No, perfekto, najlepszy kierunek Kiszyniów, Leć Jedźcie, jedźcie, róbcie co tylko możecie. Teraz jednak nie do Kiszyniowa, ale do Egiptu razem z przebiśniegami, a może przebisepkami Po głowie chodzi mi to ostatnio, Mam potrzebę, jak buntów i mój. I sens się znowu staje zagadką. Powracam się, możecie już przejść, choć ten. Świat. Choć to tylko kilka twarzy wszystkie znam Już widziałam kombinację wszystkich palw Zanim jeszcze Cię spotkałam, znałam smak Osłyszył, tam gdzie wiatr odwrócił żakle i stel. Tym bitokiem nie umiałem się wzruszyć, wspomnienia zażywałem na sen. Choć dwanaście tylko dźwięków skrywa świat, choć to tylko kilka twarzy, wszystkie zna wieje i wiać będzie. Dzisiaj nawet 50 km na godzinę w porywach. Także uważajcie na siebie. Temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa niż ta, którą znajdziecie na termometrach. Także to jest jeden z tych dni, kiedy rzeczywiście nie patrzcie na to, jaka jest temperatura na termometrze. Nie patrzcie na to, jak są ubrani ludzie chodzący ulicami. Z moją drogą to jest ciekawe zawsze. Marzec, kwiecień, nie? Ten w krótkich spodenkach i krótkim rękawku, a ktoś jeszcze w płaszczu zimowym i, i nie wiem, w kozakach. No i nigdy nie wiadomo, jak się ubrać. Musicie sami stwierdzić, Naprawdę, nie będzie innego rozwiązania. Mocny wiatr, wysokie ciśnienie, temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa niż ta, którą znajdziemy na termometrach. No, czyli co możemy powiedzieć? No, kwiecień, plecień, co przeplata? Trochę fafa, fafa, fafa. lepsze z wielu pobudek Czy wodociągi poznańskie w sposób wzorcowy usuwają awarie w sposób błyskawiczny? Nie wiem, jak się w sposób wzorcowy usuwa awarie wodociągów. Na tym się nie znam akurat, mm. kurczę. Taki temat zapadałeś? A, dobrze, to przepraszam. To w takim razie ja teraz zaproponuję coś, co robię świetnie. Będę lał wodę. I będę lał wodę zapraszając Was na serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 10. Grumowicz, zapraszam. Polacy skarżą się na funkcjonowanie systemu kaucyjnego. Największym problemem okazuje się być zwrot pieniędzy za opakowania. Sklepy unikają wypłacania gotówki, oferując w zamian bony rabatowe na kolejne zakupy. W odpowiedzi na liczne sygnały od konsumentów Ministerstwo Klimatu zapowiada kontrolę w placówkach handlowych. Mówimy jasno i wyraźnie. Jeżeli nie działa automat, każdy może iść odnieść butelki do kasy. Tu już poprosiłam operatorów, miałam z nimi spotkanie, by poprawili edukację w tym zakresie. Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodaje także, że za niedopatrzenia będą grozić kary. Tego typu rzeczy będą upominane i będziemy kary za to dawać. Każdy sklep ma obowiązek przyjąć od nas butelkę, która jest w systemie kaucyjnym zwrotnym. Niezależnie od tego, czy ma automat, czy nie, czy automat w danym momencie działa, czy nie. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska mają sprawdzać m.in. to, czy kaucja jest odpowiednio pobierana i wypłacana. O inwestycjach Poznania w Radiu Afera. Miasto stawia na obronność. W trzech poznańskich szkołach i w jednym przedszkolu dawne schrony zostaną przystosowane do wymagań stawianych obiektom zbiorowej ochrony. W miejscach ukrycia będzie można schronić się w przypadku klęsk żywiołowych lub działań wojennych. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie prac projektowych. Plany będą musiały uwzględnić dwufunkcyjne wykorzystanie pomieszczeń. Na co dzień będą one używane zgodnie z potrzebami danej placówki. Mieszkańcy Kieksza wreszcie pozbędą się szamp. Poznańskie Wodociągi Aquanet pozyskały 35 milionów złotych z funduszy europejskich na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Kieksz to obecnie największa biała plama na kanalizacyjnej mapie miasta, a okoliczni mieszkańcy od lat czekają na podłączenie do sieci. Całkowity koszt zaplanowanych w tym rejonie prac to blisko 60 milionów złotych. To jednak nie koniec inwestycji. Zapowiedziano również dalszy ciąg modernizacji stacji uzdatnienia wody przy ulicy Wiśniowej. To już jest ostatni duży obiekt wodociągowy, który modernizujemy. Modernizacja, która trwa już kilka lat, ale ona nie trwa dlatego, że jesteśmy zupełnie nieudolni, tylko dlatego, że cały czas musimy produkować wodę. Nie możemy powiedzieć, że ojej, teraz zamkniemy stację uzdatniania i przez miesiąc nie będzie wody w Poznaniu. W związku z tym no, już yy, dzisiaj mogę powiedzieć, że w tym roku zakończymy tą inwestycję. Mówi dyrektor Aquanetu Paweł Chudziński. Na ten cel spółka otrzyma dodatkowo ponad 170 milionów złotych w ramach por. W ramach programu Woda do Spożycia. Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja MałpaAfera.com.pl Wyprzedaż wyposażenia pracowni Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Z powodu zbliżającego się remontu od najbliższego czwartku do soboty będzie można nabyć meble i inne przedmioty pochodzące bezpośrednio z ekspozycji i zaplecza muzeum. To również ostatni moment, by zobaczyć wnętrze kamienicy przy ulicy Wronieckiej w obecnej formie. Po zakończeniu kiermaszu placówka zostanie zamknięta na czas modernizacji